Odpuszczmy księgę sędziów, rozdział czwarty i przeczytajmy pierwszych pięć wierszy z tego rozdziału. Gdy umarł Echud, synowie Izraelscy nadal czynili zło w oczach Pana. Więc Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor. A wodzem jego wojska był Sysera, który mieszkał w Haroszet Hagoim, Synowie izraelscy wołali tedy do Pana. Miał on bowiem 900 żelaznych wozów bojowych i zrodze uciskał synów izraelskich przez 20 lat. W tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona Lapidota siadywała ona pod palmą Debory pomiędzy Ramą a Betelem na pogórzu Efraimskim i synowie Izraelscy przychodzili do niej na sąd a więc kolejny tutaj rozdział Księgi Sędziów i historia ponownie się powtarza gdy umarł Echud, synowie izraelscy nadal czynili zło w oczach Pana. Tak długo, jak Echud sprawował funkcję sędziego, tak długo Izrael chodził za Bogiem. Ale kiedy Echud umarł, oni wrócili do zła, z którego Echud ich w mocy Bożej wyzwolił. I, I tutaj myślę, że jest taka jedna z, z takich ważnych zasad, którą też widzimy, myślę, nie tylko w tej księdze, ale w całym Słowie Bożym, że niezwykle ważne jest to, za kim podążamy, kto jest naszym przywódcą, kto jest naszym Panem. Zobacz, widzimy to w tej księdze, że kiedy oni mieli tych sędziów, kiedy Bóg im wzbudzał tych sędziów, oni trwali przy Bogu. Pamiętacie, kiedy Jozue był przywódcą, to oni chodzili za Bogiem wiernie. Kiedy Jozue umarł, widzimy od razu, wszystko zaczęło się sypać. I tak było z każdym sędzią. Któregokolwiek sędzie Bóg im powoływał, oni służyli Bogu, chodzili za Bogiem, ale bardzo szybko... Po śmierci sędziego opuszczali Boga i wracali do tego samego zła. Więcej, ten rozdział pokazuje nam to, że wrogowie, którzy teraz, których teraz ręce Bóg ich wydał, również odrodzili się. Że są to starzy wrogowie, którzy już kiedyś zostali zniszczeni, wydawało mi się, do cna. Otwórzmy na chwilę, załóżmy palcem i cofnijmy się do wcześniejszej księgi, do księgi Jozułego. I w dziesiątym rozdziale księgi Jozułego, w czterdziestym wierszu spotykamy się z Jabinem. Dziesiąty rozdział od 40 wiersza. Czytajmy, żeby tu złapać kontekst tego, o czym tu jest dalej mowa. Tak podbił Jozue całą tą ziemię. Góry i krainę południową, nizinę i zbocza gór oraz wszystkich ich królów, nikogo nie zostawiając przy życiu, a wszystko co żyło, wytracając jako obłożone klątwą, jak nakazał Pan Bóg Izraela. Jozue wytracił ich od Kadesz Barnea aż do Gazy oraz całą ziemię Goszen aż do Gibeonu wszystkich tych królów wytracił i ziemię ich pobił Jozue za jednym zamachem gdyż Pan Bóg Izraela walczył za Izraela, potem Jozue i cały Izrael z nim powrócił do obozu, do Gilgal i teraz zobaczcie, wiesz pierwszy 11 rozdziału, a gdy Jabin król Hasoru Usłyszał o tym, posłał wiadomość do Jobaba, króla Madonu, do króla Shimronu, do króla Achszafatu i tak I oni tam wyruszyli, wiersz czwarty, mówi na wojnę, z całym swym wojskiem, lud liczny jak piasek na brzegu morskim, mając koni i wozów bardzo wiele. Jozue z nimi się rozprawił i wiersz jedenasty, żeby tu nie czytać całości, tylko pokrótce, wiersz dziesiąty, jedenasty. W tym czasie Jozue zawrócił i zajął Hasor, a jego króla zabił mieczem. Hasor bowiem było poprzednią stolicą wszystkich tych królestw. Pobił ostrzem miecza i wytracili jako obłożone klątwą wszystko, co w nich żyło. Nic nie zachowało się przy życiu. Hasor zaś kazał spalić w ogniu. A Zobaczcie, tutaj czytamy o Jabinie, króla, królu Hasoru. I to miasto, jak widzimy tutaj po tej klęsce tego króla wraz z innymi, jego sprzymierzeńcami, zostało całkowicie wytracone i spalone. A tutaj w Księdze Sędziów, w czwartym rozdziale, w drugim wierszu, czytamy co? Więc Pan wydał ich Izraela w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor. A więc albo komuś tutaj coś się pomyliło. Przecież Jozue już zabił Jabina, króla Hasoru, więc jakże mógł tutaj teraz Bóg wydać w, w, w, znowu ich w rękę tego króla, który już 140 lat wcześniej został zabity za czasów Jozułego. Bo około 140 lat mija między tym wydarzeniem, a tym co czytamy tam w księdze Jozułego. No tak ktoś, kto tak właśnie czyta powierznie Słowo Boże, to już ma tutaj jeden z takich przypadków sprzeczności, kłopotów z, z jakimś tutaj, czymś coś nie takie z Biblii. Jeśli troszeczkę znacie historię Starego Testamentu, to wiecie o tym, że nazwy czy imiona różnych królów powtarzają się. I czasami to wynika z tego, że to słowo, które dana osoba jest, jest nim opisana, czasami jest tytułem, który nosi. A czasami jest to po prostu imię, które ta osoba przyjmuje po jakimś tam swoim przodku. Tutaj minęło 140 lat, a więc Jabin mógł wziąć to imię tamtego słynnego króla Hasoru sprzed 140 lat, pod tym, kiedy to miasto Hasor zostało odbudowane. Jozue je doszczętnie zniszczył i spalił, ale później w wyniku tych, tych wszystkich kompromisów, na które poszli jego następcy, jak widzimy te ludy, które mieli wytępić i przepędzić z tej ziemi, oni pozostawili. I ci ludzie w, w, powoli, powoli odbudowywali swoje miasta. Oni na nowo zaczęli się umacniać. I doszło do tego, że po 140 latach powstał król który osiągnął potęgę tamtego Jabina sprzed 140 lat. I to miasto osiągnęło taką władzę, że zaczęli panować z powrotem nad Izraelem. I słuchając tej historii, możemy się zastanawiać, gdzieś to już słyszałem. może ja sam to przeżyłem że już się rozprawiłem z moim wrogiem, już go pokonałem, już go zdeptałem już go miałem pod swoimi stopami ale o dziwo pewnego dnia znowu znalazłem się w jego pułapce jakże ta historia powtarza się zarówno w życiu kościoła jak i w życiu pojedynczych ludzi którzy wydawałoby się, odnieśli tryumf nad jakimś grzechem. Odnieśli tryumf nad jakąś herezją. Odnieśli tryumf nad jakimś, jakimś złem. I jasno powiedzieli, my tego czynić nie będziemy. My z tym nic wspólnego mieć nie będziemy. A minęły lata, czasami nawet tylko tygodnie i miesiące. I kościoły, i wierzący, są pod władzą tego samego wroga. Herezje ożyły, tak jak kiedyś zostały jasno potępione, dzisiaj na nowo żyją i na nowo się panoszą i ludzie w nie wierzą i ludzie za nimi idą. Grzechy, z których Bóg wyzwolił ludzi, na nowo ich opanowały i na nowo są ich pod ich władzą. Także prawdziwa jest ta historia w życiu narodów, w życiu kościołów, w życiu jednostek. Piotr w drugim liście, w drugim rozdziale opisał sytuację takich ludzi, którzy doświadczywszy zwycięstwa nad swoim wrogiem, doświadczywszy wyzwolenia z grzechów, ponownie ulegają ich władzy. W drugim rozdziale drugiego listu od XX wiersza Piotr pisze Jeśli bowiem przez poznanie Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata Co, właśnie wyzwolili się Doświadczyli wyzwolenia od brudów świata Lecz potem znowu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 Nie dali im się ponownie opanować. Nie uwikłali się w to, z czego Bóg nas wyzwolił. Nie stali się na nowo ludźmi opanowanymi przez to, z czego Bóg nas uratował, z czego nas wyzwolił, nad czym dał nam zwycięstwo. Apostoł Piotr nie pisze tutaj tego, nie mając wokół siebie ludzi, którzy tak kończyli. I mówi, los takich ludzi jest daleko, daleko poważniejszy. Ich sytuacja jest daleko gorsza od tych wszystkich, którzy całe życie w tych brudach żyli. Na tych, na, na, którzy zostali wyzwoleni z tych brudów i wracają do nich, daleko cięższy wyrok leży. Daleko poważniejszy będzie los tych wszystkich, którzy poznawszy prawdę, którzy doświadczywszy mocy zbawienia, którzy doświadczywszy życia Pana Jezusa podeptali to i dali się zwróć uwagę, dali się opanować tym rzeczom to nie jest to, że oni musieli im ulec to nie jest to, że oni musieli w nie popaść z powrotem, to nie jest tak, że to doświadczenie czy to yy, yy, ten wróg był tak wielki że oni musieli przed nim paść ale uwikłali się małymi kroczkami, małymi kompromisami małymi odstępstwami w końcu tak się uwikłali że to z czego zostali wyzwoleni na nowo nimi zapanowało i Piotr mówi ich stan jest lepiej dla nich lepiej byłoby, żeby oni w ogóle nie poznali niż teraz wrócili do tego samego stanu daleko jest ich poważniejszy stan daleko gorsza jest ich sytuacja daleko większa musi być ich pokuta jeśli chcą doświadczyć ratunku i zbawienia. Nie ma żartów. Piotr tutaj daje nam poważne ostrzeżenie i w Bożym Słowie znajdujemy tak wiele ostrzeżeń, abyśmy z dala od wszelkiego zła się trzymali. Abyśmy walczyli już ze wszystkim, co nawet ma pozór grzechu. Nie tylko, co jest grzechem oczywistym. Widzicie, bracia, który dzisiaj jakaś taka chora mentalność opadła ludzi, którzy się nazywają wierzącymi. Którzy mówią, no chyba nie powiesz, że to jest grzechem. Że to, czy tam to ze sobą zrobię, czy tam pójdę, czy coś, czymś się będę zajmował. Nie zastanawiając się, czy to nie ma jakiegoś pozoru grzechu czy to nie jest czymś co nas w końcu doprowadzi do grzechu czy to jest miejsce którym rzeczywiście chwalimy Boga czy to jest czym którym uwielbimy Go czy to jest czym którym przypodobamy się Jemu i upodobnimy się do tego do czego Bóg chce żebyśmy byli podobni czy to przypadkiem nie jest jakaś pułapka diabelska coś co nas zacznie wikłać coś co nas zacznie ściągać z tej prostej drogi życia na drogę zagłady Bracia, siostry, strzeżmy się wszelkiej nieprawości, strzeżmy się nawet tego, co ma pozór zła, tego, co w jakikolwiek sposób nas niepokoi, cokolwiek nie jest pewne, że jest dobre. Strzeżmy się tych rzeczy. gdyż one, jeśli my będziemy je lekceważyć, w końcu nad nami zapanują. I uwikłamy się w nie i wrócimy do miejsca, z którego Bóg nas wyzwolił i daleko poważniejszy będzie nasz stan. Tak jak tych tutaj, był daleko poważniejszy. Ten wróg teraz, nie tak jak Jozue, szybko sobie z nim poradził. Tam, jakbyście przeczytali ten fragment, którą minąłem, tam jest bitwa i Jozue w mocy Bożej. Jozue sprasza tych wszystkich królów i rozbija ich. Ale tutaj 20 lat są w niewoli u Jabina. 20 lat. Kawał czasu ten nad nimi panuje. I czytamy, że srodzę ich uciskał srodze ich uciskał To wyrażenie tutaj oznacza, że To jego panowanie nie było takim Wiecie, tylko, że on ich najechał I tylko kazał płacić im daninę Ale tutaj wygląda na to, że on ich Trzymał krótko I obdzierał ich ze skóry Ze wszystkiego co mógł srodze ich uciskał Czytamy tutaj o, o, o, jego, genera o jego Generale, przywódcy wojska z Syserze, który miał 900 żelaznych Wozów bojowych to można nam dzisiaj jakoś wiele nie mówić, co to są żelazne wozy bojowe, ale w tamtym czasie w Izraelu oni nie używali jeszcze żelaza. Oni mieli większość rzeczy z drewna, a część mieli z brązu. Nie używali żelaza. Ci mieli już wozy żelazne, byli daleko do przodu z całą techniką wojenną i te wozy żelazne, z tego co tam historycy piszą, to były takie wozy, do których po bokach przyczepione były tak jakby kosy za, za, zaokrąglone. I te kosy były na tyle duże, że były w stanie skosić człowieka. I teraz sobie wyobraźcie taki wóz wpadający między wojsko przeciwnika, gdzie masz ten tych kos ileś nałożony na, na, na te osie i, i ten koń pędzi z przodu i, i te kosy kręcą się dookoła. Sieczka. To było straszne narzędzie, zagłady. Sisera miał 900 wozów. Wiecie, jak on tymi wozami przejeżdżał po ich wsiach, to ludzie drżeli, wszyscy uciekali na boki, wszyscy z dala się trzymali. On, te, te 900 wozów paraliżowało ich. Oni widzieli, że to, to, to jak te pokazy komunistów, wiecie, tych, tych defilat wojskowych, gdzie ludzie mają zobaczyć ich potęgę, mają zobaczyć ich czołgi, mają zobaczyć ich wyposażenie wojskowe i mają wiedzieć, że jak coś tylko nie tak, to my sobie z wami poradzimy. To my na was te czołgi poślemy, to my was zdepczemy. I z tymi dziewięciuset, dziewięciuset, dziewięciuset wozami. Dzięki Aleś. Siał panikę, siał strach. I tam nie ważył się podskoczyć Jaginowi. 20 lat srodze ich uciskał. Zwróćmy też uwagę na pewien postęp ich upadku. Jeśli pamiętacie z wcześniejszego rozdziału Najpierw Bóg wydał ich W ręce Kusza, Kuszan Rishataima Tego władcy podwójnej ciemności Który przybył do nich z, dalekie, z dalekiego Aramu Z obcej ziemi Bóg posłał na nich człowieka z mezopotami I ten był pierwszym, który na nich najechał i ich objął w posiadanie. Później czytamy, że Bóg powołał Eglona z sąsiedniego Moabu. A więc tutaj już nie jest daleka, ale sąsiad z Moabu ich zaatakował. Krewny właściwie tak naprawdę, bo Moab jest potomkiem Ezawa. Tutaj natomiast mamy do czynienia już nie z jakimś dalekim przychodniem, nie z sąsiadem, ale Jabin jest mieszkańcem Kananu ich ziemi. Teraz wróg wychodzi z wewnątrz. Z nich samych. Wiecie, to jest bolesne doświadczenie, kiedy jacyś obcy ludzie nas atakują. Kiedy ktoś w świecie nie zna nas i nas tam obrzuca jakimiś rzeczami, nas atakuje i nam coś złego robi. Ale dużo boleśniejsze i dużo poważniejsze jest, kiedy to nasz sąsiad z drzwi obok. Kiedy taki człowiek, Zaczyna na nas nastawać i nam dokuczać. To jest, to jest dużo poważniejszy problem. Ale o ileż poważniejsze jest to, kiedy to w naszym własnym domu się dzieje. O ileż poważniejsze, kiedy to wyrasta w zboże, w którym jesteśmy. I brat czy siostra zaczyna Cię oskarżać. Zaczyna na Ciebie nastawać. Kiedy nagle ci, których myślałeś, że jesteśmy jedno, nagle oni zaczynają przeciwko Tobie występować. Oto Izraelici zawarli z nich takty. Oni, takty, myśleli, że to są już, że oni już tam ich tam mają pod swoimi stopami, teraz oni będą im służyć, że pamiętacie tam wcześniej myśleli, że z nich będą zyski ciągnąć. I myśleli, to już, to już są nasi, to już są niewolnicy, tutaj. oni to tutaj nam będą służyć, tak jak myśmy kiedyś służyli w Egipcie. A oto teraz spośród nich wychodzi to zło i przeciwko nim się obraca. I to, co dzisiaj zrobimy, to nie będziemy śledzili całej tej historii, gdyż ona jest tutaj, jak się okazuje, bardzo złożona. I jest tutaj wiele różnych kwestii, na które musimy zwrócić uwagę. To, co dzisiaj zrobimy, to jedynie przyjrzymy się głównym bohaterom tego rozdziału. Przyjrzymy się tym postaciom, zobaczymy, co one oznaczają, czy co mogą oznaczać. I wylejemy jakby taki fundament na budowanie tego domu, który nam się, mam nadzieję, tu wyłoni po przestudiowaniu całego tego czwartego rozdziału i piątego, który uzupełnia różnego rodzaju szczegóły dotyczące tego, co dzieje się w czwartym. Też tam mamy pieśń Debory i Baraka, która, które podają pewne szczegóły w taki poetycki sposób. A więc po pierwsze spójrzmy na znaczenie tych różnych słów, które tutaj występują, które w naszym języku niewiele nam mówią. Otóż słowo Jabin, nazwa tego władcy, oznacza inteligentny, mądry, oświecony, posługujący się rozsądkiem i rozumem. Jabin. Czytamy, że Jabin był królem Kanaanu, a więc władcą tej ziemi, którą Bóg dał w ręce swojego ludu. I pamiętajcie, Kanaan oznacza kupiec, handlarz. A więc ten inteligentny, mądry, oświecony jest władcą terytorium kupców, handlarzy. I mieszka w mieście Hasor, Nazwa tego miasta oznacza otoczony, zabezpieczony. I to słowo później ozna zaczęło oznaczać twierdzę, a nawet miasto i wieś otoczone jakimś murem, czy w jakikolwiek sposób zabezpieczone. A więc, biorąc to wszystko razem, mamy tutaj obraz jakiejś obwarowanej, dobrze strzeżonej ludzkiej mądrości, która daje człowiekowi władzę w królestwie Mamony, w królestwie kupców i handlarzy. Obraz obwarowanej, dobrze strzeżonej ludzkiej mądrości, która daje człowiekowi władzę w królestwie Mamony. Takiego wroga Bóg im spudził: mądrego, inteligentnego, oświeconego, który, który miał władzę kupców i handlarzy a wodzem jego wojska był sysera. jego imię nie jest tak czytelne i trudno jest tutaj dojść do pewnego znaczenia ale najbliższe znaczenie tego słowa jakie możemy odnaleźć to z języka egipskiego Sys, przepraszam Ses, Ra oznacza sługa Ra i wydaje się, że ten wódz tego wojska nosił właśnie egipskie imię, sługa Ra. Jeśli troszeczkę znacie grecką historię i pamiętacie, kim był Ra, to był Bóg Słońca. Bóg Słońca, dający życiową energię wszelkiemu stworzeniu. I ten Sysera mieszkał w Haroszet Hagoim. Było to miasto położone bardzo blisko Hazoru, w tak zwanej północnej Galilei, czy wyższej Galilei, na, na północy Palestyny. I nazwa tego miasta oznacza kuźnia pogan, albo kuźnia narodów. Też to słowo Hagoim to słowo, którym Żydzi określali wszystkie inne narody pogan. To jest to Kuźnia Pogan albo Kuźnia Narodów I najprawdopodobniej tak nazywano Dlatego, że tam były wyrabiane te wozy y, wojenne A więc Sysera y, reprezentuje siłę i władzę nad życiem narodów Zdobytą i utrzymywaną dzięki posiadaniu tej miażdżącej potęgi nowocześnie wyposażonej armii. Mamy tutaj obraz pychy z technologicznych militarnych osiągnięć. I Jabin z Cyserą tworzą nam taki duet obrazujący możliwości ludzkiego umysłu. Osiągnięcie władzy, Bogactwa i poczucia bezpieczeństwa opartego na przewadze, na posiadanej sile. I w tym wszystkim jeszcze jest służba obcemu bóstwu, fałszywemu bóstwu, Bogu energii, Bogu Ra. Próbując tutaj rozważyć ten fragment i przyglądając się tutaj różnym jego aspektom, nie wiem, ile tam wysłuchałem kazań różnych innych braci na, na temat tego fragmentu. Obraz, który zaczął mi się malować to taki obraz, który myślę, zawarty jest w tym rozdziale, który nie jest taki oczywisty, ale jeśli zaczniemy przyglądać się tym różnym szczegółom, to zobaczymy tutaj podobieństwo, czy nawet może proroctwo do wydarzeń które rozegrają się Być może już wkrótce Ukresu tego wieku Myślę, że Ten Jabin Z Sycerą Są obrazem antychrysta Który zjednoczy ludzkość Pod egidą Oświecenia Nowego myślenia Nowego porządku świata Odrzucenia starych dróg I podziałów Dzięki pozornej tolerancji i nowej ekumenicznej religii i w swej pysze właśnie przy pomocy ekumenii antychryst wyniesie się ponad wszelkie dotychczasowe czczone bóstwo i zbuduje armię która będzie wydawała się armią nie do pokonania i będzie srodze uciskał boży lud W dalszej części tego rozdziału czytano o wielkiej bitwie Która rozegrała się Między serą a barakiem Gdzież ta bitwa Rozegrała się Rozegrała się U podnóża Góry Tabor Nad potokiem Kiszą Jeśli weźmiecie mapę I popatrzycie na to gdzie to jest to zobaczycie, że jest to równina Megiddo. Miejsce, gdzie odbędzie się ostatnia bitwa Armageddon. Miejsce, które, na której od, odegrało, rozegrało się już wiele historycznych bitew. Miejsce, o którym Napoleon mówił, że jest to najlepsze miejsce na bitwę. Najlepsze miejsce na świecie, gdzie można byłoby toczyć bitwę. Tam Bóg pośle Baraka, by walczył z Cyseru, na tym miejscu. I myślę, że nie jest to przypadkowe podobieństwo że jest tutaj pewien obraz i Im, im bardziej szczegółowo rozważymy ten cały rozdział, zobaczycie, że jest tu wiele podobieństw do tego obrazu który Nowy Testament rysuje nam w tych czasach ostatecznych a więc wracając do naszego fragmentu te trzy kluczowe elementy między Antychrystem a Jabinem i Cyserą są te same jest pełna mądrości, pełna pychy ludzka mądrość, poleganie na potędze militarnej i fałszywa religia. W kontraście do ich potęgi Bóg powołuje kobietę. Bóg powołuje słabszy rodzaj niewieści ale nie jakąś zwykłą kobietę. Powołuje prorokinie, a więc osobę nie polegającą na jakimś oświeceniu ludzkiego umysłu przez człowieka, przez swoją mądrość, przez swoją inteligencję, przez studiowanie, ale osobę, która polega nie na własnych możliwościach intelektualnych, ale na Bożym objawieniu. Debora. Wiecie, co znaczy słowo Debora? Debora znaczy pszczoła. Bo powołał pszczołę. Miodową pszczołę. Jakie jest znaczenie tego słowa. Jest wiele pszczół. Ja się zacząłem szukać o tych pszczołach. Wiecie, przy okazji. Co tam o tych pszczołach się mogę dowiedzieć? Tylko, że tych pszczół jest cała masa. Różnych tych pszczół jest. Ale to słowo znaczy miodowa pszczoła. I y, pszczoły mają kilka takich charakterystycznych cech. Myślę, że jedną z nich jest ich wielka pracowitość. W naszym języku się mówi pracowite jak mrówka, ale w niektórych językach się mówi pracowite jak pszczoła. One są bardzo pracowite. Nie wiem, czy wiecie, ale pszczoła potrafi machać swoimi skrzydełkami bardzo szybko. Jak myślicie, jak szybko potrafi pszczoła w ciągu jednej sekundy? Ile razy potrafi machnąć skrzydełkami? 60 razy na sekundę. Ktoś da więcej? 190 razy! Szok, jak ona to robi? 190 razy na sekundę potrafi machnąć skrzydełkiem. Szok. To nie tylko, żeby latać, ale one machając tymi skrzydełkami obniżają y, temperaturę w ulu. Szczególnie w trakcie takich y, gorączek, jak ostatnio mamy. Także tam się nic nie topi. One otaczają ten uli, machają, machają, machają i temperatura spada. Bardzo pracowite zwierzęta. Owady. Więcej. Y, są też wyposażone w niezwykłą wrażliwość. Mają na swojej głowie jakieś takie... pokryta ich głowa, z takimi talerzami, jak to nazwać, y, które są takimi czujnikami. I one potrafią wyczuć nektar na ile kilometrów? Na dwa? na więcej. Na 7-8 kilometrów. Potrafią, taka mała pszczółka, potrafi wyczuć, że tam nektar jest. 7-8 kilometrów. I doleci znajdzie go. A więc są nie tylko pracowite, ale są też bardzo wrażliwe na pewne zapachy. A więc z olbrzymiej odległości je wyczuć. Wiedząc, co tam jest. No i oczywiście wszyscy wiedzą, że pszczoły produkują miód. A więc kojarzymy je z miodem, ze słodyczą ale też mają i żądło. Potrafią też ukościć. Bo taką pszczółkę powołał na prorokinie, na sędziego w Izraelu. I czytamy tutaj, że Debora była żoną lapidota. I to słowo żona. Y w języku hebrajskim to jest to samo słowo co kobieta więc tutaj niektórzy mówią, że faktycznie jej mąż był jakiś Lapidot inni mówią, że to po prostu kobieta z Lapidot że Lapidot to była nazwa miejsca tak naprawdę nie wiemy trudno jest tutaj być pewnym w każdym razie Lapidot oznacza pochodnie albo lampy słowo w liczbie mnogiej jest tutaj użyte pochodnie lampy a więc mamy pszczołę Żonę Pochodni, czy lamp Niektórzy tutaj Tłumacząc Ten, ten, ten, ten, ten wiersz Opisujący Deborę, Piszą o niej jako o kobiecie Takiego płomiennego ducha Ognistego ducha Z pewnością jest tutaj jakieś, jakieś odniesienie do ognia, jest do jakiej, jakiejś takiej właśnie płomienności, do pochodni czy do lampy. I tutaj rzeczywiście widzimy, że ona jest taką osobą. I chciałbym pójść dalej, chciałbym dalej przejść teraz do tego, co tu się dożyło, ale wiem, że tak nie mogę zrobić, ponieważ jest to miejsce, które. Powinno nas zastanowić, dlaczego Bóg powołał kobietę do roli sędziego. Musimy dokładnie przyjrzeć się tutaj tej roli, którą Bóg jej powierzył, i rozważyć ten jej przykład tutaj, bycia w pośród sędziów. Jak wiecie albo nie wiecie może, to się dowiecie, wielu współczesnych promotorów przywództwa kobiet w Kościele odwołuje się właśnie do jej przykładu. Ona jest na szczycie przykładów. Można wielu innych znaleźć, więc Debora jest tutaj, zobaczcie, że Bóg powołał Debora na sędziego. I mówią, mężczyźni zawiedli w tamtych czasach. Nie było żadnego mężczyzny, który mógłby być sędzią. I Bóg nie miał kogo wybrać. I musiał się posunąć do wybrania kobiety. I dzisiaj podobnie mówią. Nie ma mężczyzn w Kościele. Nie ma y, tych, których Bóg mógłby powołać na pastorów, na misjonarzy, na ewangelistów. I zmuszony jest, żeby powoływać kobiety. Kobiety są bardziej zaangażowane, bardziej duchowe, bardziej... I Bóg musi powoływać kobiety dzisiaj w kościele. I dlatego nie podziwić się, że powstają zbory, w których pastorami są kobiety. I nauczycielami są kobiety. I mówią, bracie, ty się nawróć. To mnie mówią. Nawróć się i ty wykorzystaj ten wielki potencjał, jaki masz w zborze w tych siostrach. Niechaj one mówią kazania. Niechaj one nauczają. Niechaj one przejmą tą rolę, których bracia nie chcą przejąć o. a więc wielu myśli, no faktycznie czemu tylko bracia? czemu tylko mężczyźni mieliby robić coś skoro kobiety się równie dobrze wykształcone a nawet niektóre lepiej wcale nie głupsze a nieraz i mądrzejsze Czemu one nie miałyby no, tak, tak samo służyć, tak samo pracować w Kościele jak bracia? Więc spokojnie rozważcie ze mną pewne tutaj kwestie i przemyślmy je razem i zastanówmy się nad nimi. W sumie w Księdze Sędziów czytamy o dwunastu sędziach, których Bóg powołuje. W pośród tych dwunastu sędziów jest tylko jedna kobieta. A więc wygląda, że nie brakowało mężczyzn, jak kiedy Bóg potrzebował, to sobie znalazł jakiegoś mężczyznę, jeśli chciał powołać jakiegoś sędzie. Chociaż niektórzy z tych sędziów budzą poważne kontrowersje i wątpliwości co do ich charakteru. Jak pomyślimy o tym y, siłaczu Samsonie, to y, y, no jego charakter i jego podejście do szczególnie kobiet budzi poważne tutaj zastrzeżenia. I nawet barak, o którym będziemy czytali, niektórzy uważają go za takiego takiego no właśnie kiepskiego mężczyznę, takiego, co, co nie, nie, nie umie sam sobie poradzić bez kobiety i musi ją prosić, żeby mu pomogła, jak zobaczymy dalej. Też tutaj no, mówią, no zobaczcie, no ten barak, no dobra, no był ten barak, ale... W, co to za... Co to za co nie miał wiary ten Barak. Nie miał, nie miał jakiejś takiej siły. Potrzebował tą, tej debory, żeby mu pomogła. Faktem jest, że Bóg powołał dwunastu sędziów, a w tym tylko jedną kobietę. Po drugie, Bóg nigdy nie zabronił kobietom aktywności w swoim królestwie. Bóg nigdy nie zabraniał kobietom być aktywnymi i wypełniać dane im przez Boga powołanie w Jego Królestwie. Nigdzie nie czytamy, aby kobieta nie mogła być sędzią w Izraelu. Mojżesz napisał w prawie, nie będziesz ustanawiał sobie kobiety sędziego. Nie ma takiego prawa. I też oczywiście nie zabronił kobietom prorokować. Nawet w Nowym Testamencie nie ma zakazu, żeby kobiety były prorokiniami i prorokowały. A więc nie ma takiego zakazu co do zajmowania przez kobietę pozycji sędziego ani bycia prorokinią. Natomiast w Nowym Testamencie wyraźnie bez wątpliwości i kategorycznie Bóg zakazał kobietom sprawowania pewnych funkcji w Kościele. Co ja wiem, że w i wiecie, ale dla tych, którzy mieliby wątpliwości, czy zapomnieliby, przeczytajmy. Pierwszy list do Tymoteusza. Drugi rozdział. Od wiersza jednastego apostoł Paweł pisze tak. Kobieta, niech się uczy w cichości, i w pełnej uległości. To znaczy, kiedy uczy się, to nie, nie podnosi głosu, nie zajmuje, nie, nie dyskutuje i jest uległa temu, co jest powiedziane. To znaczy, nie poddaje wątpliwość w publiczny sposób, nie, nie zaczyna dyskusji jakiejś publicznej. Takie jest znaczenie tych, tych wyrażeń. W cichości, bez słowa i w uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, wiersz 12, ani wynosić się nad męża czy mężczyznę. Natomiast u nas znowu tłumaczone jest powinna zachowywać się spokojnie, a to jest dokładnie to samo wyrażenie, którego wcześniej użył. Powinna, mówi, być cicho. Tak jest dosłowne tłumaczenie tego wiersza. Nasi tłumacze to łagodnie chcieli troszkę. Powinna zachowywać się spokojnie. Dosłownie, powinna być cicho. To nie są moje słowa, siostry, nie gniewajcie się na mnie i nie miejcie mi tego za złe. To napisał apostoł Paweł, natchniony przez Bożego Ducha. Wiedząc, do czego może doprowadzić nadmierna reakcja emocjonalna kobiet i dyskusje, które mogłyby wybuchnąć w zborach na różne tematy, które się pojawiają. a więc powiedział w ten sposób nie, nie pozwalam, mówi, nie pozwalam zakazuję kobiecie nauczać a nie wynosić się na męża ma zaś być cicho i teraz mówią a no tak, tak, tak tak, tak. to wtedy te kobiety takie były wiecie, takie proste i takie niewykształcone one takie były, nie chodziły do szkoły, mężczyźni takie gnębili takim tam, i faktycznie mężczyźni gnębili kobiety uczynili wiele zła nie możemy temu zaprzeczyć ale Paweł nie pisze tego dlatego, że kobiety nie miały szkół pokończonych i, i, i nic nie umiały powiedzieć, bo i w tamtym czasie były kobiety, które były wykształcone i były kobiety, które potrafiły dobrze powiedzieć i mądrze powiedzieć i nawet Biblia mówi o takich, co mówiły. A więc to nie jest tak, że one nie mają... A poza tym Paweł dalej kontynuuje. Dlaczego? Nie mówi dlatego, że kobiety są niewykształcone i mają tylko pół mózgu, co mężczyzna ma. To nie dlatego, Paweł, nie ma takiego myślenia wcale. Nie, Niektórzy tak oskarżają, że to Paweł taki szowinista. Tak uważał, że te kobiety to takie jakieś są pół ludzie. Nie, nie, nie, nie. Nie Nie dlatego. Paweł wraca z przyczyną do tego, co się wydarzyło w Ogrodzie Eden. I zobaczcie, w następnych wierszach wyjaśnia dlaczego. Mówi bo... bo, dlaczego, a, a dlaczego... A dlaczego kobieta nie można uważać? A, a bo, jaśnie nam dlaczego. Nie dlatego, że coś im brakuje, czy są gorsze, czy coś. Absolutnie nie. Paweł nigdy nie uważał kobiet za gorszych, wręcz przeciwnie. Mówi, że są równe w Jezusie Chrystusie. Niemniej jednak w tej kwestii mówi, zakazuję, zabraniam, nie pozwalam. Bo, bo, bo co? Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. A więc Paweł mówi, w porządku stworzenia już Bóg zawarł pewien wzorzec i najpierw stworzył mężczyznę, najpierw stworzył Adama, później stworzył Ewę. I w tym mówi jest już jakiś Boży ustalony plan i Boży porządek i powinniśmy na to patrzeć i zastanowić się, dlaczego Bóg najpierw stworzył Adama, a potem Ewę, a nie stworzył ich naraz w jednej chwili. Przecież mógł to zrobić. Czemu nie stworzył jednocześnie nie mógł ulepić z gliny i mężczyznę i kobiety? Dlaczego tego nie zrobił? A Paweł mówi, dlatego, że był taki Boży zamysł, żeby jeden był głową a nie dwoje a więc mówi najpierw został stworzony Adam, potem Ewa i dalej kontynuuje to nie koniec mówi jeszcze i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta gdy została zwiedziona, popadła w grzech a więc tutaj mówi to jeszcze jest kolejna kwestia nie dość, że ona wtedy przyjęła rolę przywódcy i poszła za szatanem i zwiodła Adama on za nią poszedł, zamiast on być przywódcą i odciągnąć ją. Tutaj role się odwróciły. Ona stała się przywódcą i konsekwencją tego był upadek Adama i był upadek całej ludzkości. A mówi, dlatego nie, nie pozwala. I dalej mówi coś, co jest takim, wydaje się, dziwnym. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności. I oczywiście, Panu, tu nie mówisz, że żeby kobieta była zbawiona, to musi urodzić dziecko i stać się matką. Gdyż niektóre kobiety nawet fizjologicznie nie są w stanie urodzić, chociaż mają męża. I na przestrzeni wieków były takie, które im nawet sam Bóg zamknął łono i nie dał im dzieci. I oczywiście nie wszystkie mają męża. Więc nie wszystkie są w stanie mieć dzieci. Ale Paweł tu pokazuje, jaka jest podstawowa, fundamentalna rola chrześcijańskiej kobiety. Jej rola jest, to jest rola matki. I dzisiaj to po prostu jest tak podeptane, że na kobietę, która zostaje w domu z dziećmi, patrzy się z pogardą. I wszyscy chcą, żeby najszybciej to oddała te dzieci do żłobka i poszła do pracy. Żeby ktoś inny zajmował się jej dziećmi. I kobieta, która jest w domu z dziećmi przez lata, uważa się, że ona traci swoje życie, że ona traci swoją karierę, traci swoje wykształcenie. I te kobiety niejednokrotnie, które poświęcają się swoim domom, swoim dzieciom, czują się nic niewarte. Dlatego, że to zostało zapomniane i to nie jest głoszone w Kościoła tak, jak powinno być głoszone. Że rolą kobiety, którą Bóg jej wyznaczył przede wszystkim, jest rola macierzyństwa. Jest to, żeby następne pokolenie, które rosło, dorastało w domu, które miało matkę która się o nich troszczyła, która ich nauczała, która ich prowadziła, która poświęciła im swoje serce i swoje życie, aby ich na ludzi wychować i wychować na chrześcijan. Paweł mówi w ten sposób, to jest, to jest rola, to jest, to, jest, to jest zbawienie kobiet dla nich. To jest ich ratunek, żeby nie stać się jak ten świat, być w domu z dziećmi przez macierzyństwo. No oczywiście i trwanie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności właściwie chrześcijańskie życie otwórzmy pierwszy list do Koryntian 14 rozdział niedawno na naszym środowym spotkaniu rozważaliśmy ten fragment więc tylko króciutko w dwóch słowach w 14 rozdziale i 34 i 35 wierszu Paweł pisze Niech niewiasty na zgromadzeniach co? Nauczają? Pastorują? Nie. Milczą. Niech z... niewiasty na zgromadzeniach milczą. Bo nie pozwala się im mówić. I tutaj to słowo mówić oznacza przemawiać nie to, że nie mogą ani słowa powiedzieć w modlitwie na przykład, czy w pieśni, czy coś takiego. Tutaj on mówi, nie, niech milczą, w sensie niech nie przemawiają, niech, nie, niech nie publicznie nie występują. Bo nie pozwala im się mówić, lecz niech będą poddane. Komu? Tym, którzy są w zborze postawieni, jako zwierzność, Jak tak on mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć... Albo tutaj też można to przetłumaczyć, a jeśli się czegoś nauczy, nauczą, niech pytają w domu swoich mężów. Niech sobie dyskutują w domu ze swoimi mężami, jeśli jakiejś kwestii coś wiedzą, czy chcą się czegoś dowiedzieć. To jest miejsce, gdzie kobieta może rozmawiać sobie z mężczyzną i dyskutować, a nie w zborze, domu. Bo nie przystoi kobiecie w zborze przemawiać, czy mówić u nas jest. Nie godzi się. Nie, nie, tak nie może być. I teraz, wiecie, my możemy być, No to Pierwszy wiek Nie, my dzisiaj mamy nowe porządki jak Ktoś chce, nie chce robi nowe porządki, ja się boję ja, ja się boję Przed Bogiem lekceważyć to Słowo I wprowadzać w zborze inny porządek Dlatego, że to się robi w innych zborach To, że się to się głosi na konferencjach Że to się gdzieś tam roz, roznosi To ja się boję Boga bardziej Niż jakiejkolwiek presji człowieka Żeby zmieniać to, co tutaj jest napisane Ja drżę przed tym słowem i tak długo, póki ja tu jestem, na tym miejscu, gdzie teraz stoję, to żadna kobieta tu nie będzie głosiła. Uważam, mi coś się w głowie poprzewraca, wtedy mnie stąd wyrzuci przez to okno. Nie. Tak jest napisane. I to jest jasno, trzeźwo, wyraźnie, bez, bez wątpliwości napisane. Jest tu nie ma co kombinować, nie ma co przekręcać tego. To trzeba naprawdę się na, na, na wysilać, żeby to przekręcić, jak to dzisiaj ludzie robią. Jeszcze jeden fragment z Listu do Tytusa, z drugiego rozdziału. I na tym tutaj zakończymy tę kwestię. List do Tytusa, drugi rozdział. Paweł pisze do Tytusa, biskupa, którego postawił na krecie. Mówi do niego tak, a ty mów, co odpowiada zdrowej nauce że starzy mają być trzeźwi, poważni, strzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, a nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład Niech pouczają młodsze kobiety. I tutaj niektórzy powią kropkę. I mówią No widzisz bracie? No to możemy zorganizować konferencję dla kobiet. I kobiety mogą tam nauczać. I mogą, prawda? Bo jest napisane, że starsze niech nauczają młodsze. Niech pouczają młodsze. Więc jeśli to jest konferencja dla kobiet, to kobiety mogą nauczać i mogą wykładać im prawdy biblijne i mogą wykładać doktryny biblijne tylko, że kobietą, nie mężczyzną, to nie wynosi się na żadnego tak itd. Ale to nie jest kropka tylko Paweł kontynuuje czego mają ich nauczać? Ich, czy mają, mają studium biblijne dla kobiet sobie założyć i mają jedne kobiety, drugich nauczać, starsze, młodsze? Zobaczcie sobie, spodziewać. czego mają ich nauczać? Niech pouczają młodsze kobiety żeby co miłowały swoich mężów i dzieci żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. A jest tu nie mówi, że starsze kobiety mają nauczać młodsze jakichś doktryn biblijnych i studia biblijne prowadzić dla kobiet, ale że mają nauczać ich praktycznego życia w domu. O tym tu jest mowa. Taki jest nakaz dla starszych do bardziej doświadczonych i dojrzałych w Panu aby nauczały ich praktycznego, domowego życia a nie robiły konferencje dla kobiet, których... Ja nie mówię, że w ta konferencja kobiet nie może być tego typu elementów. To Oczywiście może być taka konferencja, w której te kobiety mówią z swojego doświadczenia o życiu i dalej. Ale czasami dzisiaj to jest taka, myślę, taka, taka, taka furteczka dla tych, którzy, tak wiecie, jeszcze nie są przekonani do tych całkowitych kobiet, tych pastorów i tak dalej, to taką taką furteczkę mają, że no, ale tutaj przecież kobieta tylko kobiety naucza i nauczają tak samo, jakby były pastorami tam na tych konferencjach niejednokrotnie. Bóg nie zakazał, nie zabronił kobietom aktywności w swojej królestwie. Jest miejsce, jest wiele miejsca w Królestwie Bożym dla kobiet. Problem jest z tym, że w tym feministycznym dzisiejszym myśleniu, które nie jest niczym nowym, ale starym grzechem, jest chęć po prostu takiej chorej równości, której Bóg nie zamierzył. Jest właśnie zaprzeczenie tej roli, którą Bóg powierzył mężczyźni i kobiecie i chęć po prostu zrobienia nowego właśnie porządku ludzkiego, w którym jesteśmy równi, jesteśmy tacy sami i dawajcie kobiety na traktory, a mężczyźni dzieci walić do kuchni, garki zmywać. Ja zmywam garki, mi to żadnej hańby nie przynosi. Nie wstydzę się tego powiedzieć publicznie. Nie uważam, że to, to jakieś jakąś tej hańby mi to przynosi. To stoi, czy nie czyni mi żadną kobietą. I są pewne rzeczy, które oczywiście mężczyźni powinni robić i nie uważać się zbyt ważni, żeby kobiety nie pomóc w tym czy w tamtym i nie zająć się dziećmi, nie zająć się tym czy tamtym. To nie o to chodzi. Ale Bóg powiedział, że jest różnica uczynił nas innymi i chce, żebyśmy tą różnicę respektowali i w swoim kościele Bóg chce mieć pewien porządek. I powiedział nam, jak ten porządek ma wyglądać lepiej, żebyśmy się go trzymali, a nie wymyślali nowych rzeczy, które są sprzeczne z tym, co Bóg nam jasno powiedział. Zwróćcie też uwagę na kolejną kwestię, że ani Debora, ani żadna inna Boża prorokini nie zajmowała przywódczego stanowiska samodzielnie. W oderwaniu od powołanych mężów bożych. Kiedy przyszło do wyzwolenia w księdze sędziów, Debora wezwała Baraka, aby on poprowadził Armię Boże, I to Barak a nie Debora widnieje na liście bohaterów wraz z innymi sędziami. Wiecie, gdzie jest lista bohaterów, tak? Liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Zwróćcie uwagę, otwórzmy może. 11 rozdział, Listy do Hebrajczyków. W 32 wierszu czytamy. I cóż jeszcze powiem? Cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem To są wszyscy sędziowie z księgi sędziów. Zwróćcie uwagę, nie ma mowy o Deborze, ale jest mowa o, o, o Baraku. A więc ja bym się troszkę obawiał takiego podejścia do Baraka. Że on był takim y, jakimś y, y, mało, mało wierzącym, jakimś takim y, no nie do końca tutaj sędzią, ale że to on został powołany na wyzwoliciela, na sędziego tak naprawdę. Bora tutaj nazywana jest tą, która sądziła, ale ona kiedy przyszło do wyzwolenia, które było głównym aspektem tych wszystkich sędziów, których go powołał, ona tego nie zrobiła ale wyzwała Baraka, żeby on to zrobił. Przed Deborą tylko jedna kobieta została uhonorowana tym tytułem prorokini. To była Miriam, siostra Mojżesza i Arona. Pamiętacie, że właściwie jej rola prorokini tak naprawdę widać ją tylko w jednym miejscu po przejściu przez Morze Czerwone, kiedy zanuciła tą pieśń i poprowadziła Boży Lud w tej pieśni uwielbienia po zniszczeniu armii po cudownym przeprowadzeniu ich przez Morze Czerwone. Później jeszcze czytamy o prorokini Huldzie za czasów króla Jozjasza. I tam właściwie też jest tylko taka mała wzmianka, że oni posłali do niej posłańców, żeby dowiedzieć się pewnej kwestii. Ale ona nie była jakąś przywódcą Jozjasz był królem pomazanym przez Boga ona mieszkała tam gdzie widzieli gdzie mieszka widzieli, że jest prorokinią, że prorokuje i jeszcze jedno miejsce w Starym Testamencie to Izajasz nazywa swoją żonę prorokinią to są wszystkie prorokini, o których mówi Stary Testament że ja się doszukałem, może jeszcze gdzieś coś przeminęłem ale ja te wyszukałem natomiast w Nowym Testamencie czytamy o prorokini Annie w świątyni, pamiętacie, która y, błogosławiła Jezusa i czytamy o czterech córkach Ewangelisty Filipa, które prorokowały. I są jeszcze dwie prorokini opisane w Biblii, czy może ich jest więcej, też ja tylko dwie, dwie znalazłem. Jest fałszywa prorokini Noadia za czasów Nehemiasza, która go zastraszała swoimi proroctwami. I jest Izabel w jednym z listów do objawienia podająca się za prorokinię. I ta z pewnością chciała zagarnąć sobie przywódczą rolę w Wszystkie inne prorokinie, czy jakiekolwiek inne wybitne, wybitne, używane przez Boga niewiasty, nie uzurpowały sobie przywódczej roli. Ani też nie próbowały zmienić tego Bożego porządku, ale wypełniały swoje powołanie, akceptując i respektując męskie przywództwo ustanowione przez Boga niejednokrotnie musiały napominać tych mężczyzn niejednokrotnie musiały ich karcić i wzywać ich do zmiany ale szanując ich przywództwo a nie próbując przejąć ich rolę Przywództwo. to jest zasadnicza różnica czas nam kończyć więc tylko jeszcze jedno słowo o baraku barak znaczy błyskawica i tak jak już powiedziałem jest kontrowersyjną postacią przez jednych postrzegany jako ociągający się, lękliwy, niezdecydowany przywódca wojsk, tak naprawdę z przymusu. Przez innych natomiast postrzegany jest jako bohater wiary. I jego postawa, o której będziemy, jeśli Bóg pozwoli za tydzień mówili, świadczy raczej o jego pokorze i o jego skromności, niezainteresowanej chwałą, ale duchowym proroczym wsparciem Bożej służebnicy. I możemy czytać ten fragment i obie te kwestie wydają się być prawdziwe. Możemy, możemy jego postać interpretować tak albo inaczej. Dla mnie przekonywujące jest to, że jego postawa była właściwą postawą, jest fakt, że znajduje się na tej liście bohaterów wiary. Że tam jego imię pojawia się, chociaż imię wielu innych sędziów jest pominięte. Pokazuje mi raczej, jestem, jestem gotów skłaniać się ku temu, że Barak tutaj nie był jakimś strachliwym człowiekiem, ale wiedział, że bez wsparcia Debory, bez jej modlitwy, bez jej prorocztwa nie będzie wiedział, co ma dalej zrobić. On nie ma takiego daru jak ona, nie był prorokiem, a wiedział, że ona jest Bożą prorokinią i że ma kontakt z Bogiem, jakiego on nie posiadał. Kiedy prosił ją, żeby ona z nim poszła na bitwę, nie, nie prosił jej, żeby ona teraz stanęła, wzięła mieć do ręki i walczyła. Nie chodziło mu o żadne militarne wsparcie. Bóg powiedział mu, powołasz tysiąc ludzi, 10 tysięcy polska i to wszystko. Bóg powiedział mu przez, przez nią, co ma zrobić. Ale on powiedział, jak ty nie pójdziesz, to ja też nie pójdę. I sobie myślę, jeśli Bóg powoła tutaj w zborze jakąś niewiastę, czy niewiastę, które będą modliły się więcej ode mnie i które będą lepiej słyszały głos pański niż ja i które będą miały tego płomiennego ducha jakby Bola i będą miały dar prorostwa to czy będzie to hańbą z mojej strony jeśli ja będę prosił je o modlitwę jeśli ja będę pytał się ich o radę będę modlił się z nimi i szukał żeby głosu bożego przez nie czy to będzie jakąś hańbą? Czy to będzie wyrazem mojej słabości? Czy ja muszę być tym, który ma wszystkie dary? Czy ja muszę być tym, który sam słyszy wszystko od Boga, a nikt inny z Boże nic nie może usłyszeć, jeśli ode mnie tego nie usłyszy? Czy Bóg nie może przemawiać do mnie tak samo, jak przemawia do mnie? Czy nie może przemawiać do Was, siostry? Czy będzie to ujmą? Czy to będzie hańbą? Może w oczach ludzi niektórych będzie to. Ja myślę, że dla Baraka wcale nie było to hańbą. Żeby prosił o to, żeby do z nim szła. Bo on wiedział, że ma coś, czego jemu brakuje. Wiedział, że kiedy przyjdzie ta bitwa, przynajmniej przyjdą te żelazne wozy, 900 wozów, jak na nich ruszy, to oni z tą maleńką dziesięciotysięczną armią bez Boga nic nie zrobią. I mówi, ja wiem, że jak Ty pójdziesz, to wszystko będzie dobrze. Wiedział, widział w niej tą, ten ogień Boży, widział w nim ten głos Boży, teraz słyszała, ona mu powiedziała, pójdziesz i Bóg wydaje w Twoje ręce. Bo on mówi, dochodź ze mną, chodź ze mną. Wtedy wiem, że zwyciężymy. Pojmijmy nasze głowy w modlitwie. Ja. Kochany Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które poucza nas, napomina nas, prostuje nasze drogi, strzeże nas przed błędem, zachowuje nas na drodze życia, na drodze sprawiedliwości. Daj, Panie, byśmy nie obawiali się tego współczesnego myślenia, tego nowego objawienia, tych nowinek i tych nowości, które niestety wdzierają się do Twojego Kościoła. Że ten wróg oświecenia, wyrasta w Twoim kościele i ludzie mają nowe pomysły opierają się na ludzkich doświadczeniach ludzkiej inteligencji na argumentach, które nie są oparte na Twoim słowie ale są czymś nowym i tak naprawdę to jest kolejnym źródłem diabelskiej opresji kolejnym źródłem zwiedzenia, upadku błędu i różnego rodzaju problemów daj Panie byśmy strzegli się odstępstwa od Twojego Słowa, od Jego objawionej jasnej nam prawdy, abyśmy poszli za jakimiś ludzkimi naukami, ludzkimi wymysłami. Daj, byśmy zgłębiali to Słowo i daj, by ono było źródłem naszego poznania Ciebie i inspiracji wszelkiego naszego działania w Twoim Kościele. Chcemy też Panie prosić, byś i pośród nas powoływał siostry do, do chwalebnej służby, którą Ty sam im przeznaczasz. Daj nam mężczyznom właściwą postawę zachęty i wsparcia i miłości, nie jakiegoś obawiania się czy o cokolwiek, czy Jakiegoś współzawodnictwa, czy czegoś takiego, czegokolwiek, co nie jest Twojego ducha, a co jest cielesne, co jest przyczyną, właśnie, jakichś rozłamów i podziałów. Daj Panie, abyśmy mogli wzajemnie się uzupełniać, wzajemnie zachęcać i wspólnie służyć Tobie. Daj nam wszystkim tę tą gorliwość, tą, tego płomiennego ducha, jakiego widzimy w Deborze. Abyśmy i my mogli słyszeć Twój głos. Abyśmy my, Panie, mogli wiedzieć, co mamy czynić i jak i kiedy. Aby nie kierować się ludzkim umysłem, który jest zawodny i który wzbija w pychę. Ale byśmy kierowali się Twoim głosem, Twoim objawieniem. Ku zupełnemu Twojemu podobaniu. Zachowaj nas też, Panie, od wracania do naszych starych brudów, wikłania się w sidła wroga, z którego zostaliśmy wyzwoleni. Zachowaj nas przed y, lekceważącym podejściem do niebezpieczeństwa, grzechu i nieprawości i mocy i diabła w uwikłaniu nas i zapanowaniu nad nami ponownie. Daj byśmy bali się Ciebie, bali się obrazić Ciebie, bali się odstąpić od Ciebie, bali się znaleźć się w miejscu daleko gorszym niż byliśmy przed naszym nawróceniem. Tak. Tak. Dajbyśmy mieli w sercach tę zdrową bojaźń. Święty lęk, który będzie nas strzec przed dotykaniem się tego, co nieczyste. A wzrastaniu w tym, co dobre i miłe Tobie. Jeśli Panie tutaj dzisiaj pośród nas są ci, którzy są uwikłani w jakieś siła tego świata, którzy dali się Przezwyciężyć wrogowi, którzy na nowo wrócili do starych grzechów, czy poszli jeszcze dalej w jakichś kwestiach w swoim życiu. Daj, Panie, Twoje wyzwolenie. Daj pokutę, daj ratunek, daj zbawienie, prosimy. Nie daj im skinąć, ale poślij ten głos Boży: poślij wyzwoliciela który pomoże zerwać te bezprawne więzy, który pomoże wyzwolić się spod mocy tego starego wroga. Aby Tobie służyć, aby Ciebie wielbić, aby Tobie się podobać, aby korzystać z plonów tej dobrej ziemi, w której nas postawiłeś w Jezusie Chrystusie. Niechaj ja Twój święty Duch mówi naszych serc, przynosząc Twoje wyzwolenie, Twoje oczyszczenie, Twoje zbawienie.